Boże, ja dawno z tego nie korzystałem z tego intra. E, dobrze, to, to jest odcinek 12,5, nie żaden 13, po prostu suplement do poprzedniego odcinka. E, ponieważ poprzedni odcinek jest dla wybranych. Został nagrany tajemniczym szyfrem, którym znają zna ją najbardziej zaawansowani polscy podcasterzy. Czy trzeba, żeby go rozszyfrować, potrzeba bardzo podcasterskiego ucha i nie wiem czy. Czy polscy podcasterzy takowy mają? No, I chciałbym coś zobaczyć. Czy to jest tak, że tylko Filip Dawidziński sobie może, sobie może nagrywać? Na czym. A, to ja gadam. Przepraszam, ten odcinek będzie bez cięcia, więc to co gadam, to to będzie. Chcę tylko zapytać się, czy to jest tak, że jak Filip Dawidziński sobie coś powie, no to wszyscy myślą, nasz no wszyscy tak robią, a jak Krzyszman powie coś, to wszyscy tak robią. Więc, uwaga, co 57 odcinków każdy podcaster powinien powiedzieć chociaż zdanie w tajemniczym szyf szyfrze. Nie musi być to szyfr dupowy, może to być inny szyfr ale ma być w tajemniczym. Następnym zadaniem, żeby utrzymać miano polskiego podcastera, trzeba co 25 odcinków nagrać odcinek w szafie. I o tym wszystkim mówiłem w tym odcinku. Tak, tylko teraz tłumaczę dla tych niepodcasterów. W tym odcinku mówiłem też o komentarzach, że, znaczy o odcinkach, zawsze się mylę, że zmienił się sposób wrzucania ich, teraz będzie inny, o tym, że odcinek koncertowy był. Yy, się zgubił, ale Paweł A mi powiedział, że jednak jest. No i było też o tym, jak odważny jest Illuminati. Też coś tam powiedziałem o podcastofonie i powiedziałem też coś o. o. o. o, o podcaście Illuminati. Tak, bardzo zacny podcast. A wam chcę jeszcze powiedzieć, że zaprzeczam plotką, jakoby ten odcinek, ten 12, ten o głębokich refleksjach był yy, odcinkiem z pomysłu Martinia Lechowicza, który w najnowszym odcinku Completion and Professional powiedział, że fajnie by tak było jakby w jakimś odcinku podcastu ktoś tak Yy, siedział i przez pół godziny mówił dupa i ciekawe po ilu, po ilu minutach by ktoś to przestał słuchać No. Więc to nieprawda, to jest przemyślane, odcinek był o polskim podcastingu i o patriotyzmie. Nie o Marcin tam, o w ogóle o Marcinie nic tam nie było. Więc chciałbym zaprzeszyć. No i co? No i powiedzieć wam, że do następnego odcinka. No. Więc, aha, i tamten odcinek zaprzecza, bo jest oczywiście bardzo refleksyjny, że jaskinia głupoty jest głupia i że nazwa jest nietrafna, bo to nie jest ciągle głupie i nie jest nadawane coś w jakiejś jaskini, więc ta nazwa jest w ogóle nietrafna.